Es ist Samstag, der 10. September 2016. Ihr hört gerade die 98. Folge des Geister-Podcasts auf dem Blog necropolitan Und auf dieser Seite des Mikrofons grüßt euch Schimmers. Hallo meine Lieben. Ich möchte euch heute über Horror Factory erzählen. Was ist denn das? Fragt ihr euch vielleicht jetzt? Horror Factory ist die einzige digitale Reihe in Deutschland, in der Horror-Kurzromane von bekannten Autoren und Newcomern veröffentlicht werden. Der Verleger schreibt, von der klassischen Geistergeschichte über Gothic bis Dark Fantasy ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Geschichten beherbergen Vampire, Zombies, Serienmörder und das Grauen, das in der menschlichen Seele wohnt. Sie sind in sich abgeschlossen, dabei wird besonders viel Wert auf die hohe Qualität der Veröffentlichungen gelegt, ebenso wie auf die professionelle Umsetzung und den passenden Look. Ob das auch so ist, das werde ich euch gleich sagen. A teraz może jednak wrócimy do języka polskiego, więc witajcie. Raz jeszcze jest sobota, 10 września 2016 roku. Słuchacie właśnie 98. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam się z Wami i zapraszam Was na solówkę o, jak być może część z Was już zrozumiała, Horror Factory, czyli o serii wydawniczej literackiego horroru z Niemiec. Mowa będzie o dość specyficznej serii wydawniczej, na którą składa się 25 mikropowieści. Mikropowieści po niemiecku, tak zwane kurzromane, to jest coś pomiędzy właśnie taką normalną, rozbudowaną, wielowątkową, kilkusetstronicową powieścią, a dłuższym opowiadaniem, czy dłuższą nowelką. W przypadku tych pierwszych tomów, które już czytałem, Mowa o 70-80-kilku kilku stronach, bodajże, na tom. Tak to dotychczas wyglądało. I jest to seria wieloautorska, która ukazywała się na niemieckim rynku 2 i 3 lata temu. Wszystko zaczęło się 29 maja 2013 roku. Maj 2013 skończyło się troszkę ponad rok później, 9 października 2014 roku. Wydawane były mniej więcej dwa tomy miesięcznie, tak mniej więcej jeden, jedna mikropowieść na dwa tygodnie ostatecznie, tak jak mówię, okazało się 25 utworów stanowiących zamkniętą całość, chociaż część z nich posiada w obrębie serii także swoje sequele. Autorów mamy bardzo zróżnicowanych i bardziej znanych i w ogóle nieznanych i wszystkie te dzieła zaliczane są właśnie do horroru, stąd też ten tytuł serii Horror Factory. Wydawcą jest Bastaj i Lube. Basta i Lube, czy też tak właściwie chyba spółka, córka spółka, Basta i Lybe, czyli Basta Entertainment i jest to wydawca specyficzny i ciekawy z naszego punktu widzenia, gdyż specjalizuje się w wydawaniu literatury gatunkowej, ale na nieznaną w Polsce skalę. My w Polsce też mamy wydawnictwa, które wydają tylko jakieś tam utwory w konkretnej konwencji, nie? ale Basta i Lybe to rozwinął naprawdę na wielką skalę i gdy mówię, że specjalizuje się w tej literaturze Gatunkowej, to mam na myśli to, że wydaje naprawdę tego całą masę, wielu naprawdę zróżnicowanych niemieckojęzycznych i nie tylko autorów. Ma na swojej stronie wręcz taki podział na te wszystkie kategorie, konwencje, mamy oczywiście fantasy, science fiction, mamy kryminały i thriller i co istotne w Niemczech horror nie funkcjonuje praktycznie jako nazwa konwencji. Okay, jako nazwa konwencji tak, ale nie pojawia się na przykład zbyt często w jakichś księgarniach czy katalogach internetowych. Tam zazwyczaj tą kategorią główną jest kryminał, thriller czy też taki termin wytrych, mystery. I macie właśnie nie wiem, wchodzicie do niemieckiego odpowiednika Empiku i tam macie fantasy, science fiction, kryminał, mystery na przykład. I gdzieś w tym kryminale czy mystery będzie Stephen King. I tutaj też tak jest, że kategoria główna jest kryminały i thrillery, a pod to kryminały, thrillery, westerny, powieści przygodowe, horrory i właśnie mystery. Tutaj to jest akurat jako termin podrzędny, zazwyczaj jest nadrzędny. Mamy też, co ciekawe, na przykład kategorie pełne miłości, może pełne emocji, pełne emocji, pełne uczuć, i mamy podkategorie powieści miłosne, erotyczne, o związkach, kobiece, gejowskie, i nawet jest kategoria powieścidła. Tak, w sensie, znaczy, to, to jest po niemiecku, nie? Ale to ciężko jest inaczej przetłumaczyć. To jest takie pejoratywne określenie, więc wydawca nawet wprost mówi: tak, tutaj macie jakieś beznadziejne powieści, miłosne, i, i właśnie. Jest tego tutaj bardzo dużo. Ten wydawca od wielu, wielu lat rozwija tę tradycję wydawania literatury gatunkowej i jest chyba świadomy tego, że to nie zawsze są dzieła najwyższych lotów, a wręcz często są to powieści, które wcześniej reprezentowały literaturę brukową, literaturę groszową i teraz po prostu w związku z tym, że te terminy są pejoratywne, określane są jednak jako po prostu literatura gatunkowa czy popularna. Ale to właśnie nie do końca jest uczciwe i sprawiedliwe. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Skupmy się na razie na horrorze, bo to nawiedzony podcast, nie, więc te inne konwencje na razie po prostu zignoruję. Basta i Lube, oprócz tego Horror Factory, którym mu przyjrzymy się bliżej za chwilę, wydaje także dwie serie o naprawdę ogromnej tradycji na niemieckim rynku wydawniczym. Dwie serie grozy, a mianowicie Profesor Zamorra, Der Meister des Übernatürlichen, czyli Profesor Zamorra, czy też Zamorra. Po niemiecku Z na początku wyrazu sylaby czytamy jako C. Profesor Zamora, mistrz nadnaturalnego. I druga taka seria to jest Geister Jäga John Sinclair. Geister Jäga John Sinclair. Czyli łowca duchów John Sinclair. Obie te serie to są serie powieści zeszytowych powieści zeszytowych wiecie o co chodzi. Tak, wydawane w takich cienkich zeszycikach, to jest jeszcze krótsze. Wydawane jest też często na papierze w no, nie najlepszej jakości. Tak, to i jako przedmiot materialny, i jako przedmiot duchowy, w sensie, no, wytwór kultury jest z założenia nie najlepszej jakości. To ma być takie czytadło właśnie do pociągu, czy na jakiś tam nudny wieczór. I kiedyś, gdy nie mieliśmy właśnie internetu i innych tych współczesnych rozgrywek, to no właśnie w ten sposób można było sobie spędzić te 2-3-4 godzinki wieczorkiem. I co ciekawe, profesor Zamora wydawany jest od 74 roku. Pierwszy zeszyt ukazał się 2 czerwca 1974 roku, a John Sinclair jest jeszcze ciutkę starszy, bo pierwszy zeszyt ukazał się 13 lipca 1973 roku. I te serie wydawane są z częstotliwością mniej więcej zeszytu na dwa tygodnie od tamtej pory. Tam były pewnie jakieś przerwy, drobne przesunięcia w międzyczasie, ale ogólnie ukazały się tego już nawet nie setki, a tysiące. Po pierwsze mamy te wszystkie serie zeszytowe i cztery dni temu na rynku ukazał się 1103, powtórzę, 1103 zeszyt profesora Samory i 1991 zeszyt Johna Sinclara. Geister Jagera, Johna Sinclara, 1991 zeszyt. Czy wy to słyszycie? To już ma prawie 2000 zeszytów. Jeszcze ile? 9 zeszytów, czyli 18 tygodni i będzie 2000 odcinek. No, Masaka jakaś, to jest niesamowite. I do tego jeszcze Samuraiom się szczerze mówiąc jakoś szczególnie nie interesowałem, ale wiem, że Sinclair ma też masę jakichś innych. Pod serię. czy w ogóle te zeszyty są też wydawane w tomach zbiorczych. Nie wiem, czy to są roczniki, czy jakieś nie wiem, co kilka miesięcy jest wydawany tom zbiorczy, też do tego dochodzą jeszcze wydania jakieś audio. John Sinclair ma teraz podserię. Akademia Johna Sinclaira to są dodatkowe zeszyty. Jeszcze mamy teraz tak zwany reboot, w który zaangażowana jest bodajże brytyjska pisarka. Jakieś cuda się tutaj dzieją. Tego jest po prostu cała masa. Ogromna ilość tych powieści zeszytowych. I co to dużo ukrywać przy takiej ilości, no, jakość nie może być szczególnie wysoka. Za Sinclaira początkowo odpowiadał Helmut Reller -Gerd i ukrywał się pod pseudonimem Jason Dark w ogóle czaicie, stoicie w niemieckiej księgarni czy w niemieckim kiosku i widzicie Jason Dark i pod spodem łowca duchów John Sinclair, nie? a tu się okazuje, że to niemiecki pisarz za tym wszystkim stoi i później dołączyła do niego masa różnych innych autorów, no bo wiadomo w pojedynkę nie da się napisać aż tylu historii tak samo jest z Samorgą, nie pamiętam, kto to zapoczątkował, ale też mamy jakąś tam grupkę autorów, którzy stale produkują kolejne zeszyty. I dlaczego mówiłem, że to określenie literatura popularna w tym kontekście nie jest do końca trafione? No dlatego, że jeżeli jesteście autorem literatury popularnej, to musicie napisać coś dobrego. Dobrego, wartościowego, ciekawego, aby wydawca Wam to przyjął i to wydał. Względnie no to musi być coś, na co akurat jest zapotrzebowanie i wtedy no, jakość może być niższa, jeżeli wydawca i tak wie, że to się sprzeda i mu się zwróci. W przypadku tej literatury, którą w badaniach określa się terminem komercyjnej, to wygląda inaczej, bo jeżeli pracujecie nad takim Sinclairem, to to wygląda tak, że wy nie tworzycie jakiejś ciekawej historii zupełnie od podstaw, tylko dzwoni do was prawdopodobnie ktoś z Basta i Lube i mówi no cześć szyma, słuchaj, potrzebujemy zeszytu Sinclera na za trzy miesiące. Teraz będzie walczył z demonami, potem z zombie, potem y, gdzieś tam wyjedzie, potem coś tam, no i musisz wymyślić co będzie później a potem mam odcinek specjalny, w którym dzieje się to i to, więc uważaj, żeby tego nie spapiać. No i ja wtedy siadam, składam z bardzo konkretnych schematów tę opowieść, bo jakby to wszystko przeanalizować, to mam wrażenie, że tę historię można sprowadzić do naprawdę kilku wariantów i w ramach tych wariantów jest też kilka zmiennych, ale ogólnie to jest taki horrorowy odpowiednik Harlekina. Mamy właśnie taki w miarę stały, prosty, zestaw schematów i z nich korzystamy tworząc te kolejne historie. No to teoretycznie właśnie brzmi teraz jakbym to krytykował, bo to nie jest nic dobrego, tak to nie jest nic super wartościowego i tak ja to trochę krytykuję. Ale z drugiej strony muszę przyznać, że gdyby coś takiego było wydawane w Polsce, to ja bym to na 99% zamawiał. Jeżeli tylko bym miał kasę to bym to zamawiał, bo no to jest harlekin dla panów horroru, ale to chociażby ze względów właśnie kolekcjonerskich. Także chcę mieć wszystko związanego z choreorem i tak powoli skupuję różne rzeczy. Też bym pewnie kupował. Jeżeli chodzi o te serie niemieckie, tego nie posiadam w domu, bo to też swoje kosztuje to po pierwsze, po drugie przesyłka do Polski jest potwornie droga, myślałem, żeby jakoś zaangażować znajomych z Niemiec żeby mi to po prostu nie wiem, przesyłali osobiście co jakiś czas, czy żebym ja to od nich odbierał czy jak oni wpadną do Polski, żeby mi to przywieźli ale właśnie przez ten zmysł kolekcjonera sobie pomyślałem, nie, bo kupię rocznik czy dwa, a potem będę chciał zbierać pozostałe nie, nie, nie, lepiej się trzymać od tego z daleka a poza tym dwa lata temu byłem w Niemczech na kwerendzie bibliotecznej w Gissen i wykorzystałem sytuację, podjechałem do okolicznego, do pobliskiego miasteczka Wetzlar i w Wetzlar znajduje się tak zwana fantastyczna biblioteka Wetzlar. Biblioteka Fantastyczna. To jest świetne miejsce dla ludzi takich jak my, gdyż ona gromadzi właśnie wszystkie dzieła związane z literaturą popularną, niemiecką i nie tylko, i tam też jest takie wielkie pomieszczenie dla fanów horroru, i tam znalazłem między innymi te właśnie wydania zbiorcze Sinclaira, Zamory, jeszcze innych serii zaszytowych. W Niemczech w ubiegłym wieku, w drugiej połowie XX wieku takich serii było więcej dużo więcej, kilka z nich nawet przetrwało co najmniej kilka lat, a te dwie trwają do dziś widziałem też, że Lube chyba wznowił albo zrobił jakąś reedycję jeszcze jednej serii ale o niej nic nie wiem, więc nie będę o niej dzisiaj opowiadał w każdym razie te dwie są cały czas aktualne cały czas ukazują się kolejne tomy Sinclair ma teraz też fajne wydania audio całkiem może się w nie za jakiś czas zaopatrzę ale w tym podcaście chciałbym się skupić na Horror Factory przez to, że Horror Factory właśnie jest serią wieloautorską, dużo bardziej zróżnicowaną, poruszającą bardzo różne motywy z różnymi bohaterami i jest to zwyczajnie tysiąc razy bardziej ciekawe od Sinclaira. Ja wtedy w Edstar przeczytałem sobie kilka opowieści i powiem wam, że to były... Znaczy, nie wiem, może też miałem pecha, nie, no bo wiadomo, większość pewnie tych odcinków nie jest szczególnie ciekawa. Część z nich może jest jakoś bardziej wartościowa. Są też jakieś edycje specjalne, jakieś eventy, crossovery, właśnie Sinclair spotyka ca <grym grym grym> Tak, więc może miałem pecha, ale powiem wam, że to były takie... Takie gorsze mastertony, i jeszcze wtedy jakoś mi się bardzo się czytało po niemiecku. Nie wiem od czego to zależało, ale męczyło mnie. To to były takie sensacyjniaki z elementami grozy, ale to raczej jeżeli chodzi o, o fabułę, a nie o klimat, bo w klimacie w ogóle tej grozy jakoś wtedy nie czułem i dlatego też, yy, na przykład, w moim doktoracie w ogóle się tym nie zajmuję. Traktuję to jako właśnie komercję, jako literaturę nietworzoną, a produkowaną, zestawianą ze stałych losów. A takie Horror Factory jest już czymś innym. Jest jednak w jakiś sposób reprezentacyjne dla współczesnego niemieckiego horroru i stwierdziłem, że skoro i tak to czytam, to omówię te powieści w nawiedzonym podcaście i docelowo chciałbym też publikować recenzję na Karpę Noctem dla tych, którzy wolą czytać niż słuchać. Dzisiaj chciałbym się skupić na pierwszym tomie serii, ale nim do niego przejdę jeszcze taka jedna uwaga. Ja wiem, że to jest potwornie hermetyczne, że to jest taka nisza w niszy, niszy i to jeszcze niemieckojęzycznej niszy, ale po pierwsze kilka osób stwierdziło, że super, tak, że to jest coś ciekawego, coś nowego i że chętnie o tym poczyta czy posłucha. A po drugie to jest nawiedzony podcast i gdybym Omawiał tylko rzeczy takie głośne, znane, powszechnie dostępne, to to by się chyba trochę mijało z celem, bo wiecie o najgłośniejszych hitach kinowych, także związanych z horrorem, czy o growych horrorkach, możecie usłyszeć też w innych podcastach, które zajmują się popkulturą ogólnie, czy też konkretnie filmem, czy grami, czy książkami, o takich rzeczach bardziej undergroundowych nie usłyszcie nigdzie i stwierdziłem, że skoro mogę Wam o tym opowiedzieć, to po prostu wykorzystam tę sytuację i raz na jakiś czas będę wrzucał kolejny odcinek, a także mam nadzieję, że te recenzje na Karpę napiszę. Teraz jeszcze aktualnie nie powstały, dotychczasowe, bo zwyczajnie jestem tak zalatany, że nie mam kiedy do tego usiąść. Ten podcast też nagrywam tak naprawdę w sobotę o 18. .00. Mam nadzieję, że zmontuję to do 22.00. A teraz, tak jak mówię, wiem, że to jest potwornie niszowe, ale może pomimo wszystko część z Was to zainteresuje. I co do jeszcze struktury nagrań, dzisiaj przez ten wstęp ograniczę się tylko do jednego, do pierwszego tomu Horror Factory. W kolejnych podcastach prawdopodobnie będę omawiał tak po dwie te mikropowieści naraz i zawsze będę robił krótką strefę bezspoilerową, ale zaraz potem wejdę w spoilery, bo mam wrażenie, że jednak jeżeli ktokolwiek po to sięgnie tak bezpośrednio i to przeczyta czy też przesłucha, to to będą jednostki, tak? A dla większości z Was jednak te spoilery mogą się okazać przydatne, więc nie będę się bawił w jakieś nie wiem, obchodzenie właśnie szczegółów fabuły. Nie, wręcz przeciwnie, będę walił. Wszystko prosto z mostu. Jeszcze ostatnia uwaga, bo cały czas mi się coś przypomina, dzisiaj nie mam jakichś szczegółowych notatek, dlatego jest pewnie ciut bardziej chaotycznie. Te utwory nie są drogie. Aktualnie kosztują tak mniej więcej po 2 euro, 2,50 euro, czy to za audiobooka, czy za e-booka, więc tak naprawdę za książkę płacicie około 10 zł. To nie są duże pieniądze. Wiadomo, że to są właśnie mikropowieści, ale tak czy siak czasem się za głupie opowiadanie płaciło więcej. Chociażby to opowiadanie Kinga chyba kosztowało więcej też. A to było jedno króciutkie opowiadanko. Dobrze, to tyle tytułem króciutkiego wstępu, nie? A teraz przejdźmy już do pierwszego tomu Horror Factory, czyli do książki Wolfganga Holbeina Pakt mit dem Tod, czyli Pakt ze śmiercią. Pakt mit dem Tod von Wolfgang Holbein. Gelesen von Nicolas Artacho. Wolfgang Holbein jest autorem, którego każdy zajmujący się jakoś tam literaturą popularną w Niemczech powinien kojarzyć i tak naprawdę każdy, kto czyta literaturę fantastyczną zna pozwyczajnie chociażby z księgarni, gdyż jest to autor niezwykle Popularny autor reprezentujący też bardzo różne konwencje i autor niezwykle produktywny. Holbein sam o sobie pisze, że właśnie jednymi z jego takich wzorów, inspiracji, autorytetów są Edgar Allan Poe i Stephen King. No i Kinga przewyższa liczbą publikacji i to dość mocno wydaje mi się, że aktualnie na rynku znajduje się około 300 tak, 300 tytułów jego autorstwa, przy czym tutaj trzeba zrobić taki mały disclaimer i zauważyć, że to też często są właśnie takie, no, kurz romany, tak, takie średnio długie teksty prozatorskie na kilkadziesiąt stron, ale nie przekraczające raczej tej magicznej liczby stu stron. Facet najbardziej znany jest właśnie z takiej serii, która zaliczana jest czy to do fantastyki, znaczy, czy to do fantasy, czy to do horroru, Znania są podzielone. Ja jeszcze, mówiąc, nie znam Wiedźmin z Salem, The Hexe von Salem. Oprócz tego tworzył najróżniejsze cykle powieściowe, związane z fantastyką, science fiction, horrorem, powieści historyczne. Pisał także utwory dla dzieci, powieści, no te mikropowieści. Oprócz tego stworzył także książkowe adaptacje Stargate, Indiany Jonesa, tak zwaną sagę Asgard o Torze, przy czym tam to chyba tylko dwa utwory się ukazały dotychczas. I tak naprawdę no, pisze jakieś absurdalne ilości rzeczy. I powiem wam, że osobiście też powątpiewam w jakość tego wszystkiego, przy czym... Nie mogę tego stwierdzić w 100%. Po prostu gdy widzę, że facet wydał na przykład tego swojego Wiedźmina chyba 8 części w przeciągu roku, a w ogóle na przestrzeni tam kilku lat to tych części było kilkanaście, no to sobie myślę, że no to nie może być jakoś super hiper dopracowany. No nie wierzę w to. Tak no musiałby być jakimś przegeniuszem. I zresztą znajomi też raczej mówią, że to są po prostu niezłe czytadła. Ja no nie mam powodu, żeby im jakoś szczególnie nie wierzyć, ale na pewno Holbein jest znany i jest popularny. Tak, jest takim ich, nie wiem, no może pilipiukiem. To znaczy, wiecie, nie wiem, czy można tak powiedzieć jeden do jednego, ale wydaje mi się, że po części jakaś tam zależność może tutaj istnieć, zarówno jeżeli chodzi o produktywność, jak i no to no też wszyscy znamy. Tak? I Filipiuk też tego pisze dużo, z jakością też nie bywa, ale z drugiej strony czyta się wiele tych utworów całkiem nieźle. Nie? A no niektóre znowu męczą, odpychają. Więc może i coś w tym jest, chociaż tak teraz spontanicznie powiedziałem i boję się, że mnie ktoś zaraz zlińczuje za to, ale już trudno. I tutaj właśnie Holbeina zapewne z tego powodu wzięto na tego pierwszego autora, na kogoś, kto otworzy. Serie Horror Factory, i myślę, że pod względem marketingowym było to zagranie bardzo dobre. Jak jest za to, jeżeli chodzi o treść utworów, no już wyjaśniam. Hermans erste Begegnung mit dem Tod fand auf den Tag genau eine Woche nach seinem Geburtstag statt und wie es bezeichnend für den Rest seines Lebens sein sollte, unter eher unerwarteten, auf jeden Fall aber höchst außergewöhnlichen Umständen. Pakt Medim Tod, czyli Pakt ze śmiercią, opowiada nam o losach Hermana Rayleya. Herman to młody chłopiec, nie pytam, ile on tam miał na początku lat chyba 5 czy 6, który został napadnięty przez dwóch starszych od siebie chłopców, Franka i Matthew. Został napadnięty za to, że w czasie szkółki niedzielnej poprawił jednego z nich, gdy tam cytowali Biblię. I chłopcy uznali, że się wywyższa, że się popisuje, że chce pokazać im, że jest od nich lepszy i w związku z tym mają zamiar pobić go. Przy czym są delikatnie rzecz ujmując dość brutalni. Tam gonią go po mieście, kopią go, okładają. I nagle na miejscu pojawia się przypadkiem Indianin Jeff. Akcja ogólnie rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych. Czas akcji jest bliżej nieokreślony. Prawdopodobnie jest to XIX wiek, no może początek XX. Wiemy, że jeden z bohaterów posiada stacjonarny aparat fotograficzny dawnego typu i tylko po tym możemy wnioskować czas akcji. I wszystko rozgrywa się, tak jak mówię, w USA, w Milton, w takim niewielkim miasteczku gdzie głównym punktem spotkań i życia społeczności jest kościół. I w tym miasteczku pojawia się ten Indianin, jest świadkiem, jak chłopcy maltratują młodszego kolegę, rozdziela ich i w związku z tym niejako ratuje naszego Hermana. Herman z jednej strony powinien być wdzięczny, nie? No, bo facet mu uratował zdrowie, być może życie, bo powiedzmy sobie szczerze Franki i Matthew nie są do końca zrównoważeni psychicznie. Ale jednak odczuwa pewnego rodzaju niechęć do Indianina, gdyż cała jego rodzina jest raczej ksenofobiczna. Tutaj mamy właściwie tego wiecie, czerwonoskórego, obcego faceta. Dziękuję mu jakoś tam za pomoc i oddala się, jest cały w ogóle ubrudzony przez tę bójkę, ma podarte spodnie i jestem faktem przerażony, dlatego że jego ojciec jego rodzina jest właśnie ksenofobiczna z jednej strony, po drugie, taka patriarchalna, ojciec trzyma wszystkich krótko i jest też to rodzina dosyć uboga strój galowy do kościoła był bardzo kosztowny i Herman wie, zdaje sobie sprawę z tego jak skończy się spotkanie z ojcem no i wiadomo, no, skończy się dla niego nie najlepiej tyłek go będzie bolał zapewne przez długi, długi czas w związku z tym postanawia się szybko obmyć i po prostu wbić do kościoła i no i co, no jakoś spojrzeć prawdzie w oczy Zobaczyć, co się stanie. Tak, przynajmniej weźmie udział w mszy, może dla niej będzie trochę mniejsze. Niestety, nagle okazuje się, że Matthew i Frank nie odpuścili. Wprawdzie odeszli po tym, jak Indianin zaingerował, ale dalej obserwowali okolice, wypatrzyli Hermana i postanowili jeszcze mocniej mu nakopać. Herman trochę się broni, udaje mu się uciec do miasteczka, tam gdzieś między domki i wbija do, na przypadkowe podwórko, do przypadkowego mieszkania. Jest to mała wioska, wszyscy wszystkich znają, wszyscy wszystkim ufają, drzwi były otwarte. Herman wbija na piętro i znajduje się w gabinecie lekarza. Okazało się, że wbił do domu lekarza. Widzi różnego rodzaju preparaty medyczne, plakat przedstawiający człowieka i wszystkie jego mięśnie ścięgna tego typu elementy, a także model kościotrupa. I Herman, nie rozumiejąc, z czym ma do czynienia, dochodzi do wniosku, że widzi przed sobą śmierć, uosobienie śmierci, które przyszło po niego. Tak? Herman dochodzi do wniosku, że to już jest koniec, że zaraz zginie, ale jak się potem okazuje, niedługo później nie ginie, i uważa, że to nie był przypadek. Także za tym wszystkim stoi jakaś wyższa siła i że w związku z tym zawarł ten tytułowy pakt ze śmiercią. I w sumie tyle mogę powiedzieć spoilerowo, bo wszystko więcej już chyba spoilerem by było. Cóż, powiem wam, że gdy czytałem to po raz pierwszy, to odbiłem się od tego tekstu. W ogóle trochę mnie zdziwiło, to jakoś tak podświadomie założyłem, że ten setting będzie bardziej niemiecki w tej serii. A tutaj wiecie, USA, lata tam właśnie nie wiem wiek XIX, może XX już, jakieś takie małe, zacofane miasteczko, społeczność taka też zamknięta, ksenofobiczna, patriarchalna. Ci chłopcy bijący się tutaj. Nie czułem do końca też tej grozy, tego horroru. W drugiej połowie wprawdzie pojawiają się elementy. W tej naszej ulubionej konwencji pojawiają się elementy no właśnie czego? Na pewno horroru cielesnego w końcówce. Końcówka jest dość mocno brutalna. Oprócz tego jest to opowiadanie problematyczne w ocenie i w takim właśnie omawianiu bezspoilerowym, gdyż przedstawia nam takie nie do końca upustaciowione złoń. My nie do końca wiemy, czy mamy tutaj pierwiastek nadprzyrodzony, czy nie do samego końca. I jakoś przy pierwszej lekturze tego nie analizowałem i w związku z tym ten tekst wydał mi się taki byle jaki teraz przy ponownej lekturze po latach troszkę mi się to wszystko bardziej podobało, właściwie nie troszkę dużo bardziej w porównaniu z tymi doświadczeniami wcześniejszymi i ostatecznie to nie jest jakiś genialny tekst, do tego ma jeden absurdalny element w końcówce, którego ja nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego autor zdecydował się na taki zabieg narracyjny, ale tak poza tym, jak na właśnie taką mikropowieść nieskomplikowaną, jest ciekawe, gdyż właśnie bawi się trochę z odbiorcą. Tak jak mówię, nie wyjaśnia, czy mamy do czynienia z czymś nienaturalnym, czy może jednak po prostu mamy do czynienia z szaleństwem. Czy polecam? Umiarkowanie, tak. Nie ma fajerwerków, ale jest na swój sposób ciekawie i oryginalnie. I teraz od razu wejdźmy w spoilery, bo nie chcę dłużej krążyć wokół tematu. UWAGA! SPOILER! Co się dzieje w gabinecie lekarza? Hegman obserwuje model kościotropa, i on w ogóle nie rozumie, co się dzieje. Tak Widzi jakieś preparaty medyczne wokół siebie, jakieś tam organy, nie wiem, oko chyba, gałkę oczną w formalinie. Do tego właśnie ten model szkieletu. Widzi te ścięgna, jak gdyby, wiecie, no zniszczone ludzkie ciało to jest dla niego, tak, bo rozróżnia tkanki na obrazie. On zresztą nie wie, co to jest. On według fabuły ma 5 na to. Też mi się trochę dziwne, wydaje. Nie wiem, czy autor nie przesadził z tym młodym wiekiem. No ale na razie to zignorujmy. On to wszystko obserwuje, zaczyna trochę świrować, boi się i okazuje się, że chłopcy go jakoś tam wypatrzyli i dopadli go w tym gabinecie. Chłopcy Matthew i Frank to są takie buce, takie wioskowe, wredne buce, takie drechy właśnie z małego amerykańskiego miasteczka sprzed tych, nie wiem, stu, 150 lat i stwierdzają, że nie tylko stłuką chłopca na kwaśne jabłko, ale jeszcze dodatkowo zdemolują gabinet lekarza i zwalą wszystko na młodego. Powiedzą, że widzieli, jak Herman włamuje się do domu, tak i potem demoluje mieszkanie, no i że oni go napadli, znaczy napadli, że oni go przyłapali na gającym uczynku, pobili, tylko dlatego, że no, próbował uciekać coś takiego i że wszystko. Potem zostanie zwalone na Hermana. No, wizja już w ogóle, jak wiecie, masakra. No tłuką chłopaka o chyba właśnie 5 lat młodszego czy coś takiego od nich, męczą go psychicznie, fizycznie i jeszcze teraz chcą zrobić coś takiego. Ale Herman, wierząc, że ma do czynienia ze śmiercią i widząc, że nie zginął, wkręca sobie, że zawiera z tą śmiercią pakt. Pakt, o którym my za wiele nie wiemy, bo tylko czytamy, z narracji wynika, że Herman właśnie zawarł ten pakt, że czuje coś specyficznego, dziwnego i w tym momencie dochodzi do konfrontacji chłopców w tym już zdemolowanym gabinecie i Herman się broni i akurat udaje mu się powalić chłopców, jakoś z zaskoczenia całą siłą na nich napiera jednemu z nich złamał rękę a drugiego gdy po prostu ten się przewrócił na ziemię, mógł dobić praktycznie jakąś z fragmentem zaostrzonej kości z tego szkieletu czy coś takiego, czy zaostrzonej, w sensie kość pękła on złapał jakieś tam to co miał pod ręką i mógł dobić chłopaka ale nie robi tego. Tam ci już, wiecie, przerażeni, no bo też są dzieciaki, oni mają, są starsi, ale mają po, tam nie wiem, 10 lat, nie wiedzą, co zrobić. No i jest taki moment krytyczny, gdy Herman może dobić swojego oprawcę, ale tego nie robi. I wtedy, nie wiem, czy to był Frank, czy Matthew, chyba Matthew pyta, czego chcesz, czego chcesz? A Herman mówi, być twoim przyjacielem. I to jest bardzo skizowe, bo tak samo on wcześniej się tłumaczył, dlaczego poprawił w kościele? Dlatego, że po pierwsze w domu ma to takie właśnie konserwatywne wychowanie i zwyczajnie zna wszystkie pasaże Pisma Świętego, więc umiał odpowiedzieć, a po drugie, dlatego, że chciał, jak gdyby podpowiedzieć, być miłym, tak, poprawić tak grzecznie, nie żeby się wywyższyć i chciał w ten sposób zostać przyjacielem Franka i Mefiu. No i mamy taki mały mindfuck już w tym momencie. Następnie akcja przenosi się o 5 lat do przodu. Znowu znajdujemy się w tym miasteczku no i okazuje się, że nasi chłopcy rzeczywiście zaczęli się ze sobą kumplować. Frank, który miał za rękę jest kaleką do tej pory, jednak właśnie cała nasza trójka trzyma się razem. Któregoś dnia po szkółce niedzielnej, a przed mszą świętą, która jest tutaj taką świętością, takim rytuałem, który gromadzi całe miasteczko, mają nasi chłopcy chwilę czasu dla siebie. No i wychodzą sobie z lokalnego kościoła i w tym momencie... Herman dostrzega mężczyznę, który tam do niego bodajże pomachał. Żegna się z chłopakami, podchodzi do niego. Okazuje się, że jest to Indianin, który być może uratował mu życie kilka lat temu w czasie właśnie tamtej pierwszej, pierwotnej biatyki. Indianin proponuje chłopcu łatwy zarobek, jeżeli ten będzie mu pozował do zdjęcia. Brzmi to trochę dziwnie. Ale Indianin wyjaśnia po prostu, że jest fotografem i że ludzie z większych miast, tak z jakiegoś tam Nowego Jorku, cieszą się i chętnie kupują, cieszą się ze zdjęć, robionych w małych miasteczkach i chętnie je kupują za grube pieniądze. Oferuje naszemu Hermanowi kwotę, która z dzisiejszego punktu widzenia jest no, niewielka, ale w tamtych czasach, zwłaszcza w takiej wiosce dla takiego chłopca, który nigdy kieszonkowego nie dostawał tak naprawdę, jest to coś niesamowitego, więc Herman godzi się pójść za Indianinem. I właśnie pozować mu to zdjęcia na miejscu. Indianin pyta się, czy może mógłby poprosić go o jeszcze jedną przysługę. I tutaj właśnie zaczyna się taki trochę dziwny wątek, który ja do końca nie rozumiem. A mianowicie pyta Hermana, czy ten mógłby pójść do miejscowego kowala i odebrać dla niego protezę nogi. Tak, protezę nogi. Indianin stracił nogę. W dzieciństwie, gdy bawił się z kolegami, i tam, no doszło do wypadku, powóz przejechał mu nogę i uznał, że chociaż no, stał się kaleką, to jednak było to dla niego ważne i w gruncie rzeczy pozytywne wydarzenie, bo dzięki temu opuścił rezerwat i tak jak wszyscy jego krewni z tego rezerwatu jakoś albo pomarli, albo nie wiem, popadli w nałogi czy w choroby, tak on pomimo, już utracił tę nogę, teraz prowadzi ciekawe życie, jest fotografem, jeździ od miasta do miasta, może i nie ma nogi, ale radzi sobie bezproblemowo, zarabia pieniądze i jest zadowolony ze swojego życia. No i Herman godzi się, tak? Najpierw otrzymał dolara za zdjęcie, teraz jeszcze ćwierć dolarówkę za wizytę u Kowala, od, przynosi nową protezę i jeszcze godzi się, oferuje, że odniesie też tę starą do kowala, by troszkę ją podreperował i Indianin mówi, no dobra, no to bierz ją, tak. Herman zabiera starą protezę nogi Indianina i nie udaje się jednak do kowala, a do starej szopy, gdzie czekają na niego właśnie Frank i Matthew. Frank i Matthew, którzy tam sobie popalają na tym takim piętrze w szopie, w stodole i czekają właśnie na Hermana ten początkowo wkręca im kit że napad na tego że Indianin chciał mu coś zrobić więc on napadł na niego i ukradł mu nogę no, koledzy troszkę się łapią, ale jednak no, nie chcą wyjść na głupków w końcu Herman mówi że nie no po prostu dało mi ją żebym odniósł ją do kowala i naprawił i nagle Herman zaczyna dostrzegać coś w cieniach na tym strychu w szopie Zaczyna dostrzegać ten kurz migający w świetle i przypomina sobie, że minęło właśnie te kilka lat od tych wcześniejszych wydarzeń i od paktu zawartego ze śmiercią i nagle bierze tę nogę i atakuje Matthew. Uderza go z całej siły, zrzucając go z tego piętra w szopie Frank jest z jednej strony, oczywiście znaczy wydaje się zaszokowany tymi wydarzeniami, gdyż nie reaguje. Gdy Herman obraca się ku niemu, Frank stwierdził, że wiedział, iż tak to wszystko się skończy, nie broni się, a Herman wykorzystuje sytuację i magduje go z zimną krwią w brutalny sposób, a następnie schodzi na dół, by dobić Matthew. W ogóle stwierdził, iż pierwszy raz w życiu nie wybierze się nam mszę świętą, co oczywiście właśnie skończy się jakimś okropnym, prawdopodobnie właśnie niezwykle brutalnym laniem od ojca, ale teraz Hermanowi już na tym nie zależy. Schodzi na dół idzie po Mefiu, który spadł, połamał się, ale jakoś tam próbuje się odczołgać w kierunku lasu. To jest mała mieścina, tak tam nie ma ludzi wokoło Jeszcze to jest czasem szy, która właśnie się rozpoczyna, trzeba słychać dzwony, więc nikogo nie ma w pobliżu. Całe miasto jest w kościele. Herman idzie za Mefiu do lasu, Rozbiera się do naga, żeby nie zabrudzić jeszcze bardziej ubrań. Bierze tę protezę i wyjaśnia Matthew, że po prostu go teraz zatłucze. Tak? Tylko czeka na to, by jeszcze z kościoła dobiegły śpiewy wiernych i w tym momencie rozpoczyna się rzeź. I powiem wam, że ta końcówka jest taka właśnie bardzo brudna. Tym, to się kończy tak naprawdę. Tym, że wiemy, że Herman po prostu dobije prawdopodobnie bardzo brutalnie swojego kolegę. I ta końcówka jest brudna, jest nieprzyjemna całość jest w miarę surowa, tam nie ma jakichś super, hiper metafor, środków stylistycznych, ale ta końcówka jeszcze, cały ten setting, wiecie, ta brudna szopa, to ubogie, niewielkie miasteczko z kościołem, ten zakrwawiony połamany chłopiec i ten drugi, który jest od niego o pięć lat młodszy, teraz Herman miał chyba 10 lat, a ci koledzy tam 15, 16, rozbiera się do nagra, by nie ubrócić się tą krwią. I My też jeszcze do końca nie wiem w ogóle, co się dzieje, no bo koleś po prostu nagle zdejmuje ubrania. Jest to niezwykle nieprzyjemne i ciekawe jest to, że z narracji wynika, iż Herman odbiera to jako realizację paktu ze śmiercią. Że to nie jest tak, że znaczy nie jest do końca wyjaśnione. To można interpretować na dwa sposoby: albo Herman stwierdził, że nie zabił Mefiw i Franka wcześniej, więc musi to zrobić teraz albo że on nie zginął, więc musi dać śmierci jakieś inne życie, albo no jedno i drugie. Także wtedy śmierć darowała mu życie, a on darował życie innym i teraz musi odebrać im życie, by zrealizować ten park ze śmiercią. Mam nadzieję, że to jest dla was jako tak jasne. Przy czym my nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy tam jest jakaś siła nadprzyrodzona, czy może po prostu cały czas mamy do czynienia z dzieckiem, które w ramach szoku i w związku z faktem, że jest młode i niewychowane i niewykształcone, obzdorało sobie coś i zeświegowało? Herman może być zarówno osobą pod wpływem jakiejś siły, jak i zwyczajnym szaleńcem. Ważne jest to, że tutaj wszyscy bohaterowie są bardzo prymitywni. Oni są właśnie niezwykle niewykształceni. To jak się wypowiadają o Indianinach na przykład, no to jest taki czysty, straszny rasizm i ogólnie widać, że nie mają większej wiedzy o świecie. Żyją w nieustannym strachu w tych właśnie swojej małej, patologicznej społeczności. Herman obawia się wielu rzeczy. On mówi, że boi się Surowego ojca, który każe go fizycznie i psychicznie, boi się starszego rodzeństwa, boi się ciężkiej pracy, boi się zimy, długich, chłodnych nocy, wycia wiatrów w nocy właśnie, głodu, szeptów duchu własnego odbicia w wodzie, cienia, no i oczywiście też tych kolegów, którzy mogą mu zrobić krzywdę. Herman zaczyna świrować prawdopodobnie na skutek tego wszystkiego i w końcówce już jest takim no, nieprzyjemnym młodym psychopatą, który stwierdza, że wyczuwa zapach strachu, zapach cierpienia, że ten zapach, że to cierpienie, że ta śmierć dają mu siłę, że to wszystko jest słodkie, rozkoszne i trochę mi się to gryzie z tym młodym wiekiem bo z jednej strony to sprawia, że efekt grozy jest jeszcze mocniejszy, nie no bo wyobraźcie sobie dziesięciolatka, który stwierdza, że czuje słodki smak czy zapach Cudzej śmierci, nie? No to to jest jednak, jakby nie patrzeć, nienormalne. Tak. To jest taka transgresja wręcz, nie? Takie przekroczenie pewnej normy i też przekroczenie w tym znaczeniu, że to, co asocjujemy z niewinnością, bezpieczeństwem, czyli tego młodego chłopca, staje się potworem i to takim potworem na miarę jakiegoś, no ludobójcy zwyczajnie, tak, osoby zupełnie bez wrażliwości, bez norm moralnych i po tym względem to jest przerażające. Ten indoktrynowany przez ojca i pastora miejscowego, który też nie jest na normalną postać chłopak, pozbawiony elementarnej wiedzy, stale zastraszony, mógł też zwyczajnie postradać zmysły i... No i ta interpretacja wydaje się bardziej prawdopodobna, ale ten pierwiastek nadprzyrodzony nie jest tak w stu procentach wykluczony. Mamy więc albo horror taki bardziej psychologiczny, albo jednak, ponieważ jest go nadnaturalne, trochę tej cielesności, Trochę tej brutalności, motyw zemsty po latach, nie tych niezapomnianych krzywd, niewybaczonych win, bo to w sumie też może być tak, że chłopak po prostu chciał się zemścić, także nigdy nie wybaczył im tego, co się wtedy wydarzyło. Pielęgnował przez lata tę nienawiść pod pozorem przyjaźni, że to jest najgorsze, nie, że oni byli przyjaciółmi, nawet tam pada w tekście, że wszyscy ich kojarzyli jako przyjaciół, i też na sam koniec Herman twierdzi, że nikt mnie z tym nie powiąże, tak? Bo przecież jesteśmy przyjaciółmi, Matthew. No, to nie jest szczególnie przyjemny fragment. Mamy tę niekontrolowaną agresję tutaj u dzieci. Dzieciaki, które mają mord wypisany na twarzy, nieciemność w oczach, wprost grożą sobie śmiercią. Matthew i Frank początkowo grozili tym Hermanowi, na koniec Herman odpowiada tym w praktyce. Kolegom mamy wielką fascynację. Śmiercią, bo Herman chociaż odczuwa lęk, chociażby w tym gabinecie lekarza, to jednak jednocześnie jest zafascynowany, oczarowany, tak ogląda to wszystko, nie ucieka stamtąd, nie tylko obserwuje, co się stanie dalej. Do tego mamy to przeświadczenie, że wygrywa zawsze ten, kto jest silniejszy. I tutaj jest dużo takich nieprzyjemnych motywów, ponadto pojawia się jeszcze krytyka, kościoła, takiego konserwatyzmu religijnego i to wszystko w kontekście tej zaściankowości, no bo to tak naprawdę jedno i drugie bardzo mocno wiąże się ze sobą. Przykładowo ta nasza postać wielebnego jest strasznie sympatyczna. Wielebny Folsom poniża dzieci w czasie szkółki niedzielnej, ubliża im, jest bezczelny. Do tego przykładowo uważa kalectwo za karę boską i w związku z tym rodzina Kalekiego fianka tam się oburza w pewnym momencie, na to do folsom rzuca na całą godzinę klątwę kościelną Zambony i grozi im, że jeżeli Kaleki Frank stanie na terenie, na ziemi kościoła, tak w obrębie ziemi kościoła, to po wsze czasy będzie smażyć się w piekle. No absurd, nie? ale jednak pamiętajcie o tym, w jakich czasach to się rozgrywa nie? i w jakiej społeczności. No straszna rzecz w gruncie rzeczy. Do tego ta jego wiara, znaczy wiara, jego światopogląd, jego tezy na temat świata, życia ludzi rozprzestrzeniają się po okolicy, bo na przykład pan Riley, ojciec Hermana, z jednej strony stwierdza, że Folsom jest słabym kaznodzieją i go krytykuje, a z drugiej strony podkreśla, że jego słowo jest święte, bo to głos Boga na ziemi. Osoby, które pozwalają opuścić popołudniową mszę świętą są w oczach Riley Pana Riley'a osobami no, niezdrowymi na umyśl heretykami i tak dalej. Zresztą a propos jeszcze tego kalectwa Riley, ojciec Hermana też uważa, że działalność lekarska powinna zostać zakazana, bo przecież każdy uszczerbek na zdrowiu jest karą boską i tylko Bóg może decydować o zdrowiu i życiu ludzkim. No kurczę, mówię wam, ten świat naprawdę stoi nieprzyjemny, przy czym to wszystko też nie wybrzmiewa tak w stu procentach. Znaczy, mam wrażenie, że właśnie te ile trzy lata temu, gdy czytałem to jakoś po premierze, to nie do końca to mnie trafiło. Gdy teraz zaś czytam to tak naprawdę z dużym zaangażowaniem i zastanawiam się nad, czasami nad jakąś nieniką tekstu dłużej, to zupełnie inaczej to odbieram i właśnie dostrzegam ten cały brud realiów w utworze. Jedynie dwie rzeczy tak naprawdę nie dają mi za bardzo spokoju i troszkę Studzą mój optymizm, a mianowicie wątek tej całej drewnianej protezy, drewnianej nogi, Indianina, która staje się narzędziem zbrodni. Ja nie rozumiem, dlaczego Holbein zdecydował się akurat na taki przedmiot, bo no to brzmi absurdalnie, nie? nawet zakładając te realia. No to Herman mógł wziąć, nie wiem, jakiś widły, młotek, siekierę, kij, cokolwiek, tak? a on ma drewnianą nogę, Indianina. I nie wiem, może ja nie rozumiem czegoś w tej całej symbolice, bo okej, okay, to jest dar od obcej osoby, tak? Od tego Indianina, który jest obcym, nie jest mieszkańcem Milton. Po nas to jest symbolem zmian zachodzących w życiu, bo gdy Indianin tracił nogę, to zyskał to nowe życie, tak dzięki temu stał się fotografem, uwolnił się od tych starych ograniczeń z rezerwatu. To też jest symbol tego spotkania, tej pierwszej bójki, tego paktu ze śmiercią teoretycznie, ale pomimo wszystko to nie wiem, wydaje mi się troszkę zbyt dziwne, zbyt bizarro. Gdyby cały tekst należał do bizarro fiction, czy był po prostu oniryczny, groteskowy, to wtedy okej, okay, To byłby po prostu element konwencji. Ale w związku z tym, że tekst jest raczej realistyczny, tak jest horrorem psychologicznym, czy też może i fantastyką grozy. Tak jak mówię, trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale ten cały świat jest taki stricte realistyczny, konserwatywny i da się go jasno opisać, tak tutaj to ten element jakoś do niego nie przystaje, nie wiem nie wiem dlaczego Holbein się na to zdecydował. Druga sprawa to problem postaci kobiecych, a właściwie ich praktycznie braku. W całym utworze pojawiają się chyba trzy postacie kobiece i to na zasadzie nie wiem, tam jednego dwóch zdań, wiemy, że żona kowale jest kłótliwa Żona pana Riley'a jest na ogół uległa, a pani Menderley jest niesympatyczną właścicielką pensjonatu. Mamy więc trzy negatywnie nacechowane postacie kobiece, które nie odgrywają żadnej roli, chyba też nic nie mówią w całym utworze. Ja rozumiem, że w tamtych czasach rola kobiety była inna niż współcześnie w jakimś tam, zwłaszcza małym miasteczku w zamkniętej społeczności, ale to nie zmienia faktu, że w utworze gdzieś w tyle to jednak kobiety chyba powinny się pojawiać. Tutaj tego nie ma, no ale trudno. No nic już na to nie poradzimy. Poza tym utwór no teraz w sumie chyba troszkę bardziej chwalę. Nie jest to nic szałowego. Tak to jest też w prosta opowieść, bo ja dużo nie pominąłem w tym moim streszczeniu. Tak naprawdę wymieniłem 90% wydarzeń, które pojawiły się w tekście, ale w tej prostocie tkwi jakiś urok do tego ta końcówka, tak jak mówiłem, ona jest brutalna i mocna. Gdy ten dziesięciolatek zrzuca Mefiu, podchodzi do Franka i mówi mu tam, że tak naprawdę on wcale nie odbiera mu życia i Frank powinien być mu wdzięczny, bo przecież tak naprawdę to Herman mógł go zabić wcześniej, a w gruncie rzeczy darował mu jeszcze pięć lat życia. No to jest ostro pogrzane. Później, gdy jeszcze udaje się za tym czołgającym się, połamanym drugim kolegą, rozbiera się do naga, by go dobić i stwierdza, że nikt mnie z tym nie powiąże, bo przecież jesteśmy przyjaciółmi, Matthew, no to, to to są mocne motywy i dobre motywy, tak, jeżeli chodzi, dobre rozwiązania fabularne, jeżeli chodzi o literaturę grozy, i co? I Chyba nie mam dzisiaj już nic więcej do dodania. Powiedzcie, czy w ogóle taka forma jest dla was odpowiednia, czy nadążacie za moim tokiem myślenia, czy wszystko jest jasne i czy to jest dla was ciekawe? Czy chcecie kolejnych odcinków, tak jak mówię, w kolejnych epizodach omawiałbym prawdopodobnie po dwa utwory na raz? i na koniec może jeszcze bym zrobił jakieś podsumowanie ale to podsumowanie to wiecie pewnie za rok się pojawi najwcześniej właśnie dajcie znać czy jesteście zainteresowani tą serią w komentarzach czy na facebooku czy w jakiś tam inny sposób a ja na dzisiaj będę kończył trzymajcie się serdecznie dziękuję wam za uwagę tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście Sie hatten? Pakt mit dem Tod von Wolfgang Holbein. Gelesen von Nicolas Artajo. Eine Produktion von Lübe Audio 2013. A siema, siema, cześć cześć yy, czemu przyniosłeś tak na larkę? co? słucham? czy to moja dziewczyna? że niby takie the girl no, nazywa się Greta i lubi horrogy aha no cóż, miło cię poznać Greta.